Panie profesorze, o zbożach wcale nie mówi się dużo dobrych rzeczy. Mówią, że psują stanowisko, monokultury zbożowe wcale nie są dobre. Tak nam brakuje białka, roślin wysokobiałkowych, soja, łubiny. My tego tak mało uprawiamy. Czy moglibyśmy, a czy powinniśmy uprawiać ich więcej? Po której stronie pan stoi? Ja stoję po stronie zbóż. Zboża są także roślinami białkowymi, chociażby takie zboże jak przeżyto mieszanie z pszenicy z żytem. Jest bardzo dobrze, idzie na każdym stanowisku. Mamy 55% polskich gleb zakwaszonych. Mamy słabe gleby, często z niedoborem wody. Przecież to bardzo dobrze sobie radzi z tym. A niekoniecznie na tych glebach udadzą się rośliny powiedzmy białkowe, to jest bobowate, bobik chociażby, czy soja, czy rzepak. No rzepak co prawda mamy, Dobrą strukturę, jeśli chodzi o rzepak, dobra area, bo około tam 800 tysięcy hektarów, a mieliśmy ponad milion hektarów rzepaku, z tym, że zwłaszcza są nie do przebicia, są łatwe w produkcji, łatwe w transporcie, łatwe w zbiorze, łatwe w przechowaniu, Rasiny białkowe to jest problem. Oczywiście powinniśmy ich uprawiać więcej, ale wszędzie tam, gdzie one się udają, w tych warunkach glebowo klimatycznych które gwarantują nam dobry plan i na stosunkowo łatwą uprawę i szybki zbiór. Produkcja roślin białkowych jest trudniejsza, oczywiście dużo trudniejsza, jak zbóż. Powiedzmy, jeśli weźmiemy współczynnik produkcji zbóż 1, no to przy roślinach białkowych będzie to gdzieś 1,5. Tak to mniej więcej wygląda, bo najtrudniejsze są ziemniaki w uprawie, które no, dość trudne jest uprawiać, które wymagają dużo zabiegów, dobrej gleby, ale współ zmianie bardzo dobrze się lokują, bo między białkowymi można je zawsze posiać. Tam białkowe, później znowu zboża i zboża I mamy taką historię, że area uprawy zbocznej 70% w strukturze zasiewów. Mamy obecnie może mniej, może 65%, było 8,5 miliona teraz jest gdzieś w granicach 7,5 7 7,1 miliona hektarów i to nie jest wcale tak prosto, żeby zboża zastąpić białkowymi. Zboża będą bronić się same po prostu tym, że są dużo łatwiejsze w produkcji i Niezależnie od tego, co zrobimy, nakłady są wymagane dużo większe przy uprawie roślin białkowych i, i o białkowych, o uprawie o... Zwiększeniu uprawy, zwiększenie areałów białkowych mówi się od lat, od dawna i to się jednak nie przekłada na ten areał uprawy. Oczywiście, że trzeba temu zdążyć, ale tylko tam, gdzie rzeczywiście te białkowe nadają się do uprawy. W tych warunkach glebowo klimatycznych które one tolerują, które dobrze planują, dobrze się znajdują po prostu. Nie da się ukryć, że białkowe mają tą ogromną zaletę, że wiążą azot atmosferyczny. W związku z tym w roślinie następczej może Możemy jednak przeoszczędzić troszeczkę na nawożeniu. Może by jakoś sprytnie skomponować i zdywersyfikować sobie ten nasz płodozmian, żeby pogodzić białkowe ze zbożowymi i ogólnie to wyjdzie z pożytkiem dla rolnika. Zgadzam się z tym, że chodzi o to, żeby je zintegrować, żeby można było uprawiać białkowe rośliny i przeplatać to zbożami ale też nie wszystkimi zbożami, powiedzmy tylko tymi, które w danych warunkach lepiej się po prostu znajdują. To jest, już mówiłem, o przeżycie. Pszenica wymaga zazwyczaj lepszych gleb, żyto rośnie na słabych glebach. Później no jęczmień, może mniej owiec, no u nas owca się stosunkowo mało uprawia i szczególnie jeśli chodzi o owiec o zimy dopiero raczkujemy, jeśli idzie o hodowlę, to robimy w Instytucie na terenach podgórskich. Więc ja tutaj zgadzam się z tą teorią, którą pani tutaj wypowiedziała, że, żeby po prostu zmianie to w sposób rozumny zmieniać. Nie tak, żeby eliminować jednych kosztem drugich, ale po prostu, żeby one się uzupełniały, bo tak, tak, takie jest moje stanowisko. Wspomniał Pan o owsie ozimym i to jest dla większości ludzi taki sam człowiek z Marsa, jak żyto jare. Proszę powiedzieć, bliżej o tych eksperymentach z owsem zimnym. My wykorzystujemy owies, a Macrostachia. To jest forma dzika. Chcemy to adaptować, aklimatyzować do naszych warunków. Ja nie jestem specjalistą, tak bym się dokładnie wypowiedział o wsi, ale w instytucie IHRP prowadzimy takie badania i hodowle czy przedhodowle. Potrzeba kilka lat pracy albo kilkanaście, żeby ten gatunek wprowadzić do tej grupy roślin prawnych i znaleźć dla niego odpowiednie nisze, gdzie on będzie po prostu dobrze planował i dobrze się rozwijał. Czy to się uda? Zobaczymy. Weźmy przenżyto jeszcze 20 lat temu. Pierwszą odmianę Łaska Lasko zarejestrowana w 1982 roku. No teraz mamy tych odmian kilkadziesiąt, jeśli chodzi o przężyto. I w dalszym ciągu jesteśmy patentatem. To zajęło nam powiedzmy 30, no 40 lat, żeby upowszechnić przężyto w Polsce. Myślę, że tyle samo czasu, albo i więcej, zajmie upowszechnienie owsa ozimego w naszych warunkach. W naszych warunkach klimatu umiarkowanego w warunkach rybowo-klimatycznych lepiej się udają zboża o zimę niż jarę. I to, co pani mówi o życie jarym, no, jest u nas uprawiane w formie szczątkowej. Tam mamy kilka odmian, sprowadzi m.in. innymi roślin w Smolicach, ale to idzie jak po grudzie To się w sposób samoistny reguluje, bo jeśli rolnik robi na tym biznes, no to, to jest pobierane, przekazywane dalej w teren. Natomiast jeśli rolnik z tego niewiele ma i mu się nawet nie zwracają koszty uprawy, koszty produkcji, no to to nie chuje. I ostatnie pytanie, te zboża, które dla niektórych są kompletnie nieznane, dla innych są bardzo fascynujące, czyli tak zwane starożytne gatunki zbóż, skórka samopsza, w końcu nie tylko, przecież mamy żyto trwałe. Jak Pan prognozuje, może to jest ciekawy sposób na zdywersyfikowanie, szczególnie dla mniejszych gospodarstw, które nie produkują aż tak wielko towarowo Pokrewne odmiany pszenicy, w dużym stopniu dzikie pokrewne gatunki, Orkiż ma największą możliwość wykorzystania i tryptką durą. Jest, jest taka możliwość przystosowania do naszych warunków. Skoro udało się wyhodować soję na warunków północnych, w tym w Polsce, no jakby był pierwszym instytutem, który wyhodował cztery odmiany soi, Aldana do tej pory funkcjonuje. Obecnie uruchamia się programy szerszej hodowli i produkcji soi, więc nie daje wielkich szans dla tych gatunków pokrewnych pszenicy poza ortiszem i poza durą. Rolnik też nie będzie uprawiał, to już powiedziałem wcześniej, rośliny, która mu nie zwraca kosztów produkcji. To jest zasadnicza sprawa i musimy dbać o to. Oczywiście te rośliny funkcjonują jako zasoby genowe. Z tych monokokum i z paru innych gatunków można byłoby się doszukać i genów odporności, czy genów powiedzmy jakości, które można wprowadzać do innych popularnych, popularnie uprawianych gatunków zbóż. I z tego korzystamy. My taką linię z techniką monokoką, linia 18, geny odporności na męczniaka, na rdze, na choroby nekrotologiczne, takie jak septoria nadorem czy septoria trytycji. I temu będą służyć przede wszystkim te gatunki o mniejszym znaczeniu.